Pojęcia, czemu tak to kurwa wyszło Znowu coś ci prysło Chyba z ciebie wyszło Na dobre Ja miałem dobrą korbę Ty miałaś rękawiczki ombre Ja miałem z każdym problem Teraz marzę o momencie Postawionym fundamencie Życie na patencie Życie w diamencie Ha! Rzucili mi zakręcie Ha! Chuja z tego będzie Wiesz? Jeździliśmy złotym Sabre Sabre Las Venturas Sabre La Sabre Las Venturas Las Venturas Las Venturas Cztery smoki kasyną Mogliśmy tam być kruszyną Więc odpalam cię maszyną Siedzę sobie już za szybą Sabra daj głos ja rwę włosy Otoczyłem je sami obcy. obcy Nikt mi nie jest pomocny, więc Sabra w nocy Nie pojedziemy pod osłoną nocy Chuj z tego jak wstaję od życia, kosy Kosy, kosy, kosy Wiesz czemu gry są lepsze od życia? Przeżyjesz jak sytuacja bez wyjścia Dojrzejesz do nieszczęścia, ostatniego twojego odejścia Twojego odejścia Odejścia Siedzę w sobę, Las Venturas. Venturas, La Las venturas. sabre, sabre, Las venturas. sabre, Sabre, sabre, Las Venturas, Venturas. La venturas, Las Venturas, sabre. Las Venturas, La Las venturas, sabre. Las Venturas. Jeździliśmy złotym sabre, sabre las venturas. sabre, sabre, sabre. las venturas. La las venturas. Sabre, las venturas.